Tak. Nie, e, korzystając z mocy, wyszukuję e, ten drobnego ciasnego koloru. Karola no, jest drobna, e, niska i może się prześcignąć przez każdy otwór e, przez każdą otwór. No i wyszukuje taką alternatywną drogę skrót, e, który może mi umożliwić e, dalszy pości e, za e, człowiekiem, którego dostrzegliśmy wszyscy po wylądowaniu. Moc prowadzi Cię na drugą burtę statku, gdzie znajdujesz mały władz techniczny. Korzystam z tej powy... wielkości robota astronomikacyjnej. Bardzo no dobrze ta jest tak. <laughs> <laughs> Bardzo, bardzo, tak. Na pewno będzie, nie wiem tam, tylko się to się okaże. Nie, było, ale wiesz, to, to no, taka baryłka, a to może być wychudzona. No. Tam tam był taki twory, taki rady w podwodzie. No, No, na czworakach jakoś <laughs> może tam przypełnić, tak? W każdym nie razie to. prowadzi on w tej chwili dokładnie w kierunku, w którym zmierza postać dla na wcześniej. Y Mis... wsuwam się w ten na i spróbuję jakoś na czworakach go pokonać. przy ciasnych miejscach toruję sobie drogę meczu świetnym. mocą przesuwam przedmioty eee. zagracające odchod. Tak. Miz, że daj stoi zdezorientowany. Ale widzi, że nie wciśnie się tam co ty. Więc, więc idzie tą samą drogą co, co, co, co, co, co, co. mieszanie. To ja widzę na końcu szybu. Co? Czekaj, kto tam jeszcze był? Weteran też się tam nie wciska. Na końcu szybu szyb skręca w prawo. Po czym roz... rozwidlenie. Tam jest już mieć drzwi, tak? Tak jest. Ja. Ignoruję go i z Pełzniesz chwilę dalej szybem, na podłodze w świetle latarki zauważasz rząd czerwonych strzałek. Tak. Szyb prowadzi jeszcze kawałek, po czym się kończy, a w jego podłodze jest kratka. Pod kratką widać. No, powinieneś się przecisnąć. który domowy powinien się przecisnąć. Pod kratką widać zalany światem korytarz. Uderzał mocniej nogą i przebijam się na dół. W porządku. Ja dalej co, występem otworem. Jesteś w korytarzu. Hmm. Jak to korytarz prowadziłem w no. dwie strony się w Tak. Dziwne jest to, że jak na statku, który wydawał się wylądować w tym miejscu, a raczej rozbicie w tym miejscu dosyć dawno temu, korytarz jest w w dobrym stanie, czysty. Białe ściany. Właśnie tak jak mówiłem, jest rzeczywiście oświetlony. Oświetlenie nie jest w żaden sposób uszkodzone. A tak, gdybym ja tu wtedy w tym TV był, to się przypomniał, że tam się to poniżczono, taką presję, Andrela nagle, na to wszystko. Ten porządek zadziwiający przypominał mi trzecią część książkową Blade Runnera, gdzie jakimś że teraz wpadł na najbardziej idiotyczny pomysł, w jaki czytałem. Czyli Androidy, które mogą yy, mieć dzieci między sobą. No, pod, maszyny tworzą maszyny, tak? Nie, ten, po prostu no, stosunek jak u ludzi seksualny, z którego jest dziecko. Ma, mały kolejny android, który rośnie. To jest mechaniczny? Tak. Zupełnie, naprawdę. No. Znaczy, Gim. te androidy były biotyczne bardziej u, u w Blade Runnerze, ale, ale jednak były. No. Odważnie. Zawankę, szyb techniczny, nie, korytarz techniczny, tak? Czy tam władz techniczny? Ta droga, którą siedzi, doprowadza Doprowadzacie do ściany, w której znajduje się mały władz. Jeżeli docierasz do niego, słyszysz, że za ścianą prawdopodobnie jest korytarz, bo słyszysz szybkie kroki, które przemieszczają się i za chwilę oddalają się od ciebie. Mm, można w w miarę łatwo otworzyć, czy wydaje się być zamknięt. Nie czasem, okej, okay. dla nim wypniesz A czy co być za tym tego spadłem mały, mały już. Tak. widus Koniec taki zostaje tam i wykażniał już I tak, tak w prawo, korytarz też prowadzi do kolejnego skrzyżowania. W lewo po kilku krokach kończy się drzwiami częściowo otwartymi. Znaczy częściowo otwartymi, no. Częściowo Między skrzydłami drzwi. drzwi są... Zależy na to patrzeć, tak? Pomiędzy skrzydłami drzwi, bo lewo jest wąska szczelina. Znaczy się tamtąd. Znaczy Widać stamtąd niewiele, bo pomieszczenie jest pomężone w noc, ale słyszysz jakieś podejrzanie, próbanie jeszcze lepiej. To nie będzie i otworzyć. Drzwi otwierają się w miarę łatwo. Ty wykroiłeś dziurę na ten korytarz, tak? Ale na szczęście o Wychodzę tak. i widzę ta panna. <laughs> to było wyśmierzone. Myślałem o tym, że jest nie. Co widzę po lewej i po prawej stronie? No, jesteś w korytarzu. A i w którą stronę były kroki, które ja słyszała podałanka. W lewo. lewo. idę w lewo. lewo, Ciemna. ten korytarz jest bardzo zniszczony, zakurzony. Na kurzu nawet wyraźnie widać ślady butów. Się tam, tam u nie ma. Tak, się... <śmiech> może. Dobre. No dobrze, nie kurzę, że nie ignoruje... wiem, same oleju. Tak? Igoruję anomalię i biegnę w stronę. Ale nie, Tak jak plus francuski też. Jaki? Jaki tu się? Myślę, że. Uniwersalny. Chyba fajne, to. No, to kieruje się w lewą. Co mm. Delikatny zakręt za którym jest duża dziura w podłodze, z szerokości mniej więcej dwóch metrów. Dobra, używam mocy, by e, nie wiem, przekonać się, czy e, osoba, którą, którą przeciwam przeskoczyła w jakiś sposób nad dziurą, czy też wskoczyła e, do niej? Mm. Postać, która uciekała, wyczuwasz ją gdzieś o wiele niżej niż ty jesteś, więc wydaje ci się, że raczej zeszła tam. Teraz pytanie, czy czasem yy, nie przeskoczyła i nie użyła tych składów w Może mocno powiedz. Tak. To jest Co czuję w korytarzu przede mną? Zagrożenie. Rzucam. Ale droga, Ma, mam, droga prowadząca mam w dół też nie wydaje się być do końca bezpieczna. Mam dwa jarzeniowe trendy, jeden z nich zapalony. Rzucam mocno przed siebie korytarz, w którym czuję to zagrożenie. Nie w wstąpię i jeden z tych trendów, co widzę. Hmm, Dalsza część, część korytarza mhm. jest w fatalnym stanie dziury w poszyciu. Korytarz musiał być gdzieś blisko burce statku, ponieważ przez dziury właśnie prześwituje prześwituje czerń e, Czy widzę jakiekolwiek ślady wskazujące na to, że mogła niedawno ten przychodzić istota ludzka? Nie. Skakuję w dziurę. I zapalam narzeniowy. Ten drugi, który mi powstał. To lubię, a ty, korej, to się powtarza, gra się w gracze. No to teraz może kawać. Co tam jest w tym drzwianie? Otwieraj drzwi, coś chrobocze. Jesteś w małym pomieszczeniu magazynowym, w którym walają się spore zwalane, podgniatane, niektóre nawet skorodowane pudła. który której coś roboczym? Czy jestem w stanie zobaczyć to? Kiedy się przyglądasz? Widzisz małego robota. Tak jest. Co on robi tam? Czemu chce zobaczyć? Hmm, wydaje się przyglądać zawartość jednego pudła. A potem przychodzi do kolejnego pudła. I to... Zabieram robota, włączam go. Chowamy sobie tak. Po czym sam przyglądam pudła? <głos> tak. To robot? Czy to Nie. Mm. Widzę tam coś cennego. Coś cennego? co to, to koniec tam jest? <głosy> w pudła. Tak, pudła. No, pudła. Z mojego punktu widzenia, wydaje mi się to być śmieci, jakieś resztki. Mieć podkręcane resztki metalu, i takie rzeczy. Chodzę, biegnąc z drugą stronę, że Tam i szukam kogoś. Może teraz, który <grym> w i wytarasz. Chwal zakan, się po statku, Dobra, nie będzie bóg ranił się po statku. Znaczy, Mid Jedi, kierując się mocno stara się ciebie znaleźć. A że się cały czas przemieszczasz po statku, no, znajdziesz, ale nie jest to szybkie, ani łatwe, tak? Zwłaszcza, że jest potężniejszej budowy od mojej drobnej sobie. Tak, to prawda. Weteran cały czas sama rządzą, że akurat nie ma Ciebie pod ręką, no to idzie na drugi dyrektor, który jest pod ręką. Aha, czyli poluje na ten, na... na. Tak, obcy. A i czy tu, a Ty nie miałbyś, że ten npc jest już za ten... Oni wybiją, a my będziemy... <śmiech> tak, <śmiech> a my wygrały. <śmiech> Dobra, to... A on go śledzi, nie powiedziałem, że go zabije. Dobra, Rodianka wskoczyła do e, dziury. Co widzę za sobą i co widzę przed sobą? Nie ruszaj się na Tak, tak. Ja. Prawda. To bo jest y, duża stercza raz na tych przedmiotów, które blokują przejście dalej, i jednocześnie tworzą coś w rodzaju schodów, pomostu, którym można się dostać wyżej, na, tam skąd strzeleć jakieś zniszczone komputery, również jakieś pudła, złym przelaki. wygląda na budowane w dużym pośpiechu i na dosyć stabilne Z drugą stronę korytarz prowadzi do drzwi, takich solidnych drzwi. Tak, zamknięć grunt. Drzwi są zamknięte. Co ciekawsze, mruga nad nimi czerwone światełko. Co to oznacza? Nie wiadomo. Spróbuję mocą otworzyć te drzwi. Mocą. No, bo no nie i nie na... poddają się lekkiemu naciskowi. Zamek jest dosyć skomplikowany. Hmm. Dobra, teraz robię sztuczkę, ale kładź No, Znowu, który jest jego Tak. I robię sztuczkę, ale Lukas? to destrujesz! Oj, kucha, na Dobra, widzę dwa roboty zmierzające w moim kierunku. Nie, zawsze z roboty. Tak, już pozabija na tym. No to prawda, Dobra, widzę dwa roboty, które były ukryte. Go goskami, tak? Które były ukryte pod tamtymi śmiesami. No i mają osłonę jakąś, czy nie? W sensie jak ten, e, ten dobra to biegnę po prostu na niej przy urótni Próbuję je pokonać. Rozumiem. Violence i director Tak. <laughs> Trzeba na stworzenie droideki. czy coś tam w stylu. Może no, zwykły droid bojowy z blasterem i tydanym. Trzeba być. Dobra, trzeci <śmiecki> cel tutaj na pewno nie ma niski. Action, action najbliższe manewry. Co? I ich są za. Nie wiem, ja nie muszę pisać setów dla dwóch. Dobra. Nie, nie, bez szóstki. No. Przepraszam, jeszcze nie ma. O, okay. 5 i 3. Mhm. Dobra, ja sobie tak zapiszę. Tego miało nie wiedzieć. O, jest. 12, 3. No. Jestem w sensie, że wciąż tam wypowiedzenie. Nie no, zabić ci nie zabiją, jeżeli nie sprowadzimy ich w formie. Chyba, że to my wynegocjujemy, tak? Zabijesz, Ok. Tak, zginiesz, okej, okay? ale jest nie sprzeciwisz się mistrzowi, tak? Nie, wszystko okej, okay, nie? Mistrzowi się sprzeciwisz. Co może zrobić robot, głupy pytań? Popsuć się, tak. Nie. Tak, Moja padlanka ten... biegnie na te roboty z mieczem. Ona się stwierdza. No Znaczy okay. ona nic nie robi w tym momencie, bo życie jest 5-3, tak? A czy robot może do mnie strzelić? Tak, no robot ma. O, Tak, głupie droidy, ale ten, ale klonów. A my to widzimy! Chyba pan z nami Tak, to co robi? Tak, a to robi. Roger Roger, tak jak Cygary to zdałem. Dobrze, to nie jest gubi robot, roboty ten. 6-4. 6-4, tak. Chociaż tu nie miałem, to inteligentny robot przyrzuca sobie. Ty przerzuca sobie. Teraz robot nie przerzuca swoje ich też, tak to się gubi. 6-4. 6-4. No to powiem Ci, że przygrałeś bo przebił Cię z dwukrotu. już przegrany pojedziemy? Koniec konfliktu, tak. No dobra, to teraz negocjacje, tak? No konflikt nie trwa, bo drugi mm -hmm. robot jest tym robotem, tak mm -hmm. jakoś w tym wypadku. Dobra, to negocjacje, co to mogę utracić? Nie muszę utracić tych umiejętności, z których teraz korzystałem. Czy? No biorąc pod uwagę trafienie z blastera, no to Wiesz co, ja mogę With Love stracić, bo to by chciał tak Tak. i balcę To jest I tracę dwie umiejętności. No tak. Dobra, to ja ci proponuję With Love, że stracę z 10 na 8. No to para mi chodzi. Tak? Nie no, nie ma mowy. Tak, to nie jest dla to nie Indie, a Bex. Indie, tak, i Cover. With Love i Cover. Nie, to parametr. Nie, to parametr. Aha. tego no, są to schematy? Nie, nie, to się tak robi. To induk. No, to induk. Nie. Tak. Nie. nie, biorąc pod uwagę, że to są kolejne silniejsze formy, to jedziemy po Wajalęcy Dalej. Ja proponuję e, induk, czyli kolec i paradę, Których nie używa. Ale może tak. Tak. Nie, nie mam o tak. Nie. Albo wybieram fabularnie. No a co fabularnie proponujesz? giniesz Nie, nie, nie. Tak nie. Jeżeli przedstawić nie? coś ciekawego, to pomyślimy. Jak on myśli, w którym niestety byłeś? Ja tam gdzie się dzień to, Powiedzmy, że to jest ten statek, ja jestem gdzieś tak. tutaj. Katar nie jest dystów. No. Aha, bo ty się nie wszyłeś tam z tym tego no, Tak? Ja korytarzem. Tak... Jak już odbijam od tego spadzika, to poszedłem stanę. Dobra, to mhm. za chwilę wrócimy do Ciebie, że to rozwiązania to rozwiązanie fabularne jakieś. Hmm. Może tak, jeden z ciał trafił w rękojeść miecza, niszcząc go. Bez miecza będzie mi trudniej grać, to jest rozwiązanie owszem, owszem, A blaster mógł być naładowany, na maksymalną na, maksymal na strzałów. Nie wiem, może to jest kresyjska? Zawsze... No, dobrze, jest dobrze bez, bez miecza możesz grać. Tak, a ile strzałów oddałeś w moim kierunku? Jeden czy dwa? Dobra, to Bo ja wiem, no, no, no załóżmy, no a drugi e... I ten drugi trafił w moją stopę, przez to kule, ale nie uszkodziło to jakoś moich statystyk. Skoro weteran nie... Jakbyś był ten pacjentorz, bym Ci poleciał po manewrowaniu. Ale ten, ale co? Weteran ma zranioną ręką, rękę, nie ma. Dobrze, dobrze, bez mieszania się okay. Bez mieszania i kulejąca w porządku. A to było szybkie w coś mi. Dobra, to takie rozwiązanie. Tak, w zasadzie to i tak nie jest konflikt rozwiązany, bo roboty ci podczyniły i to dalej z nimi. Eee, to już o tym co No wiem. Może ten grotować otworzysz nagrodę, w którymś tam. Dobra, no odprawiamy. w każdym razie nie masz miecza, kulejesz. Roboty gdzieś gdzie odpowiadają w tym Dobra. Aha, muszę wygodnić. Ty idziesz korytarzem w drugą stronę. Dochodzisz do windy, którą da się jechać zarówno w górę, jak i w dół. Ja to w dół. Jedziesz w dół. jak ja to zajmuję? jest? Tak. jest to piękne przykroń, się mm. Jak Ja to ja też byłem. Wiesz, tak później, bym nie znalazł szybko mój życie. Co? <śmiech> tak, teraz Myśle. sam się nie zgubię. Teraz teraz do, do miejsca, tak? Nie, chcę mu zabrać na Tak. Wiesz, to życie. Tak, Ty też podziwiasz cenę, roboty ci prowadzą. W końcu Winda staje. sykiem otwierają się drzwi. To dzwoniłem sobie grotoła. Z brednym uśmiechem. Jak do ciebie no, wreszcie tu przylazłeś. Tak, zaczynam tu przyjść. Bo ma, mam dla Ciebie niespodziankę. Znaczy mój mówiła. Dlatego sam dokładnie. <laughs> On za Ciebie niespodziankę, i czy za termala To za to, że śmiałeś przylecieć w to miejsce i tak szybko trafić właśnie tu. Czy teraz jesteśmy. Zrzucam się do przodu, próbując przyjąć technicznie i wyłączyć. Te. W porządku. nie W których form używasz. A już by się wydawało, że się chciałaś Tak, Tak, zbyt jest nie nierozmowań. Dobra, których form używasz? Hmm, ataru <grym>, Co? <grym, ja <grym, ataru powiadasz <grym>, no Dylek i wygląda tak. no, Trudno inaczej być. Tak. to łat, Tak. Się czynę, nie, nie, Żytaj, rzucaj. No, kto do kraty, byle, miałeś dobre życie. to nie, się, nie eee. dobra, za to wrzucę. To samo? Ja się nie rozumiem, czy manewrowanie, czy akcja. Manewrowanie 12-8. No, 12-8. Dobra. Dobra, mhm. No, masz 6-10-4. Nie, muszę wrzucić 6-2-12-8. A, dobra. dobra. Jeszcze przeżyłeś. 4-6 6-4-6 partner wygrany no może sam znowu to nie było. wygram może no, chciałby mnie rzucić do tego simetra na tym, czy... <śpiewanie> to z na ten czy czy powyślać jest tu eee no, wiesz, może wziąć pod uwagę, że to jest tylko zastraszanie, tak? Jeżeli trzeba się no, widać... Pakietki się... obzapuje. Trudno mi się wziąć w więc. Wzią. No, my... Zresztą to i tak było manewrowanie nie akcją. Więc... Pod, pod <laughs> tak. Przucie na ręce. Może wyszło Żeby jakiś zaskal, czy kopnie mnie, nie wiem. Tak. Może się poddać. To by było... Możesz poddać, oczywiście. Negocjacje będzie czas później. Wiesz, negocjacje są teraz. Krzysztofak, że sylwdy. Włącza termala, który zaczyna niepokojąco pikać i błyskać siatelkami, to rzuca go w od siebie. w kierunku, w kierunku beczek. Jak podejrzewam? Z Jak Bardzo. więc Tak, wielce. Ko Kolorowe beczki. przy stają. Nie, nie ma na nic, żeby problematów. to To <śmianowizacja> <śmianowizacja> Może, nie wykluczam. No dobra, w każdym razie to była jego akcja. Traf przerzucasz i. I tu ten... no, bo... mhm. tak? jest jak się przyciskasz. Ten. No, to miecz, nie ma dwa, nie ma. Chciałem tu się z nim bić, a to chciałam się wyłączyć. Rzucam się za granatę. Mhm. To już wy też 12:10, tak? Dobrze, że się wrócisz w tym samym kierunku tych granat. Boję się, że w korytarzu mi to gdzie uciekł. To już jest to 4, 8? 10, 4. Tak, 10, 4. 10, 4. 10, Dążyłem, dążyłbym w ogóle wejść do winy i zamknąć drzwi? Co? Dążyłbym wejść poza drzwi? Zamknąć drzwi? Ty co, co stoi już w windy? Ja stoi w szybkości, a nie. No, nie mówiliśmy tego tak raczej. Dążyłbym w windy, że rzuciłem się na gotowaza. A no to tak. Na gotowaza czy za granatę? Na nie na gotowaza, to za granatę, tylko tu rzuciłem. Ok. No dobrze, że się, za granatem na i wygrałeś. że mi to nie, nie najlepsze. Owszem. Ale i tak wygrałeś? No przy 10:4, tak. Więc decydujesz, co to, to, to się stało. No, Zobaczmy, że. Lądujesz na ziemi, tak, tuż przed beczkami, łapiąc coś, się granat masz go w ręku. To, to, to, to jest ten autorem, który Granat się nie grana. Błąd? Granat, to jestem też. Mam er. tak. Jestem do drugiej tak. Tak. A jest wiesz, że ta. Oni mączkina zaszła się w powietrzu. Dokładnie. Znaczy. <gry> Nie jesteś dobrym graczem. Dobry gracz już by miał to na karcie. Aby no się nie pytał miejsca, ale. Jesteś na dobrej drodze. Na dobrej drodze, dobrze. No dobrze, runda druga. Inicjatywa. Już dajcie im gościom. Aha, dobra. Chyba, że to tak nie działa tutaj, ale. A myślę, że ma się czym bronić? Co? Ma się się czym bronić? Muszę zaraz pokażę. Dwa oszustwa. Tak wygra swoją rundę. Gant termiczny, dwójka i potem Obławiam się na tego. Dobrze. Że... Ty używasz w ogóle kości? 12,8, osiem, tak? Czy dwanaście dziesięć? Tak. A mi no, było dwa na sześć. 6, 6. No jeszcze na 6. No to Dobra, no to wszystko. No to był do nie tak, bo potem zacznę mówić granat. Czyli nie wiemy to na ma. No proszę. Powiem, że tak pojechałem po całości. Powiedziałbym po banie, że po pani, ale My, nie w tym uniwersytecie. Tak? No, nawet tam, nawet jakbym bym teraz włożył, to ten, to nie to, no. no, to Najpierw się właśnie na niskim się wyżyta 20, nie? dwanaście też 12. Osiem. aha o jeden punkt w także było... niki. To no to odwróćmy ale nie dość trudno. Jest... decydujesz co robisz grałeś nikt no to w takim razie poznaję gotowa z końcówką mojego lekko przywitajcie się co skąd u nas Tu odsłania moje bo jest tak przystosowane no takie uszczelki tak? no to mieliśmy już się, nie ładnie za mózg co, Jak dokładnie wygląda zapoznawani się. Gotowałem za swoją matką. Matka gotowa. No, ten taki. A, jest na koncerto. No, by się z, Jak taki pół owy, tu to głowa. Dwanaście nie z tego wyniku. To... 11,2, tak. Gdzie dostaję, gdzie dostaję? Ja jeszcze powinien powiedzieć co mi robi U mnie jest. Tak. Nie, no standardowo próbowałeś się uchylić przed matką, ale mi się nie udało. Zyskałeś efekt trzymania go za mną. Tak, też. W ogóle Trzeba To już nie za bardzo jest z tym walczyć. Nie, już wcześniej przewagię. No już teraz to nie rzuca z tym kością, na mój błąd. To, co tam się stało? Przynajmniej go matką. A nie zdzieliłem go rogiem? No powiedziałeś, że głowę będę z tym na rogiem. Atarguję go matką, czyli ruch ma się wbić w głowę grotową. <śmiech> Aha. A taki w ten nie będzie dla Ciebie bolesny, a zwłaszcza dla Twój. Powiedzmy, że. To jest, to jest ten cofan, który gdzieś. Do tej pory był bardzo ładnie wchowany. Ducham, Ale... ducham. To, to, to jest też niezmiernie mocne. To po prostu. Moja największa wdzięka to jest cytat do tego największego bólu. Teraz się przekonamy, czy Tak. No dobrze, skoro tak. do tego no to. Im bliżej końcówki, tym mniej boli. Tak próbuję po prostu by tak przeciąć rodzinę, bo on też powinien być w kombinezaniu. No to szybka kombinacja została stłuczona. Nie, bo to by go zabiło. No tak. On nie, nie powinien ginąć. Tak że że, go... w traktem, no to może to zrobić, że próbuję jakby go pozbawić równowagi i jakby rozciąć twarz w końcu w tym no to w porządku, oszczemiony padę na podłogę, tak? Okay. załóżmy, że nie jest już nie jest przebity, ale no tam szkodzony, tak? Hmm. Są to si czyli pytań, jest na no, najlepszej o, drodze do przetarcia to, się albo Ten to, coś to ma ośnieczoną tak? twarz w takim razie tam, mocno gratuła. I, I ten, bo bez przedacy no nie da się inaczej innych obrazów mu W porządku. Jeszcze, jeszcze nie przyjęła. Obrażania także. obuchowe. Tak. Wytaj sobie 12-10. Jeszcze coś muszę robić? Trzecia runda. No to mam, mam bić leżącego? Ja, to, ja nie mam skrypów. A, czekaj, jeszcze powinno się to No, 9. 9 do 15. 9 do 15. To, to myślę, że... Ale przy szczelką. Nie, nie powinienem powiedzieć, co mam zrobić, nie? No to mów. A my poczekaj. go za szyję i no. rozglądam się rozgląda się taką. Trochę... Może wszelką czy miejscem, które mogę łatwo przerwać. Przedstawiam tam rogi, żeby pokazać mu, że nie masz żadnych żartów. Dobrze. W żadnych żartów nie było, jak rzucił się wygra. <grym> no. No, żeby nie było do mnie. Grotołaz, co chce teraz usiąść? Osiągnąć. Wywinąć Ci się? Znaczy, Otrząsnąć się z, znaczy, z tego szoku? z tego roku i wywinąć Ci się? Tak. Sobie, może kopnąć kolana w dwóch? Znaczy, jest to NPS, więc de facto ja decyduję, tak? Ale no. oś, oś, oś. Oś. O, to przegram. W ogóle dziwne, że nie protestujesz, bo są tacy gracze, którzy wiech obijić się kostka o kostkę. Przerzucę jeszcze raz, bo się odbiła. Odbije się o to, o cokolwiek. No ale trudno tutaj uniknąć. Tak, to prawda. prawda, ale są tacy gracze, które będą ci się czekać. Wiesz co, w normalnych warunkach... Odbiło się warunk pyłka na podłodze, to kruszka. W normalnych warunkach kłócił, się z was tak, bo tam było nie, nie na moje, ale... <laughs> dokładnie, dokładnie. A są warunki, w których ani spory nie mają sensu. Jest. Lepsza jest zabawa. No, zaraz bo to była inicjatywa, wygierza. tak, a nie. No to inicjatywa. No na inicjatyw... no dobra, w pewnym razie i tak wygrałeś inicjatywę, bo mając 15. On ma 8. <grym> o mały włos go nie przebić podwójnie w tym momencie, bo jest 15 do 8. Znaczy to i tak jest ostatnia runda, więc przerzucaj. 12-8. ma 8 mi brakowało. Sama sukcesem, koniec. Już miałem w talii właśnie w twarg, który mi podbiło dwa poziomy. Miałem ósmy. 10. Mm -hmm. No i wejście do 10 da... normalnie. Mm. I doktowało no ich po jednego punktu, żeby go sobie wyłożyć i wygrać. No czy coś takiego. No dobra, nie wywinał się nie od z szoku. Leży cały przerażony na podłodze wygocze. Swoje. lekku owinięte wokół jego szyi. masz go we władze praktycznie. Czyli życie na współcenia. No nie, wystarczy, że jest silnie nachylony tak na No No dobrze, decydujesz. Coś fabularnie, mechanicznie. Po się odpowiedzi teraz No nie wiem. Teraz jest to wyczerpany, bo żadnych obrażeń nie dostał tak naprawdę. to poza płacimy na samą twarz. Czyli. Czyli Kombina. Czy na tą stronę karty, a. jest, jest uszkodzony, bo. To odstrafiony. No to może być efekt znowu mechaniczno-fobularny. Tak? Musi po prostu mieć na ważność. się nie będę kłócił, bo... To może dobrze wymierzony no zrobić? Hmm. Zostaje nam z nimi. No, ja to możemy to się tam wyprowadzić? Czy to jak na chwilę przebiega się tak? Możesz, oczywiście. Dobrze, to... To znaczy, tak, na razie negocjujemy, co się stało w wyniku walki, tak? Mm -hmm. no to... Czyli konsekwencje fabularne czy mechaniczne? Czy? Fabularne, tak. mechaniczne. Przy tym, że jest. Mówiłeś o wieczorpanym. Wyczerpanie. Tak? no i to, że ma być to, no. uszkodzony też też yy, skutkuje tym, że jeśli ktoś będzie wiedział, gdzie jest to uszkodzenie, to będzie mógł je wykorzystać za tym razem i szybko pozbawić go od tlenu. Czyli on. Mm -hmm. No to by nawet pasowało, bo ta forma spada do zera, bo był szyśli. Czyli to pasuje do tego, że łatwo go uśmieścić, tak? W porządku, kadać. Dobrze. Teraz mów, kim jesteś i to, co tu robisz. Ja złapanie oddechów. <śmiech> Ciężko, Ciężko Tak. Pamiętaj, że jeszcze jedno uderzenie Wrocz, i będzie doszło już Na jak nas zabić tym granatem. Chciałem tylko, żebyście tam poszli i nie, nie dotarli aż tutaj. Tutaj, czyli gdzie? Co to jest za miejsce? Co tu się jest wykryte? Na tej, tej planecie, ja można tak ją nazwać, jest, jest w serce Boga, artefakt, na którym bardzo mi zależy. Ale tu, w tym miejscu, na statku, Kadaj. Nie. Tak. Nie. Tak. Tak. Nie. Tak. Tak. Nie. a <grym> Wygrałem. Wiecie, że do akademii. Yy, jak to było? No, na YouTube była to przedwczesna wersja. Ja, że odkryłem mm do -hmm. akademii. Yy, jak to się nazywało? Kurczę. A nie, to jest gotora. Inaczej powiedziane, tak, taka parodia, że wszystko się robi no. lubią... on. Kto to, to się bić lub Skyland. Przestań. Jest... Nie, okej. Okay. Dobrze, Co, Co to jest ukryte? Na tym statku. Jest, ukryty jest duży jest ładunek przyprawy. Da się ponad połowę tego ładunku ocalić jeszcze. Przyprawy? Nie myt mi oczu. Tu chodzi o coś więcej. Czy ty jesteś ślepy? Przyprawa. Przyprawa to pieniądze. A przyprawa to... <śmienny> <śmienny> <śmienny> przyprawa to... Tak, to tekst kobiety. Tu... Teraz dwie realizujemy cele. tu po coś większego niż przyprawa. I Twoje małe narkotyki mnie nie obchodzą. Nie zaprowadzę cię do twierdza Boga. Zaprowadzisz. Oboje to wiemy. Ja bym zapytał, kto skoro wie, że to, jest, to nie odlecia? Może nie ma czym. Albo nie zdążę. Mój statek jest tu ukryty, ale nie powiem gdzie. <śmiech> Powiesz. Nie powiem. Nie powiem, bo odlecisz się, nie Zostanę tu sam, w Podobnie to wszystko, czego chciałeś. Twoje... Nie, chcę zabrać się... Tyle przyprawy ile się da? A potem wrócisz tylko serce Boga. Zrobimy układ. Ty pokażesz mi, gdzie jest serce, a ja cię nie zabiję. Może nawet dostaniesz przyprawę. Akurat. Kiedy tylko ci powiem i tak mnie zabijesz, zabierzesz przyprawę serce Boga i odlecisz. Zostawiając sobie moje martwe ciało. Proszę cię. Źlecisz lecisz za to patrz. W tej Gryj hmm. raz. Jeszcze raz powiesz coś takiego. Tak, tak wtedy to, no. zapomnę ślamu. <słuch> to było coś innego. <słuch> wtedy zapomnę, że możesz mi tam jakąkolwiek użyteczność. A teraz użyteczność. Nie, <słuch> Nie bym mi oczy. W którym kierunku? W którym kierunku? Tak. Ty już wiesz, dokąd. A, wiedziałem, że chodzi ci o przyprawę. Gdzie jest serce? Tak, mi serce i patrzę w serce. Wiesz, mogę powiedzieć, że pod tym mocny Dokładnie, to lewej strony nie chciałem. Tam w klasu, gdzie jest serce? Czy może piękny model, wyjść. Nie, tak, że no trzeba zobaczyć gdzie wyryją. Jeszcze za mało, ciągniemy tu dalej. To trudne, jest? Pewnie zaraz. Tak, na 7.3. Na 7.3. Czyli kończymy negocjacje. Tak? Mogę jeszcze, nie wiem, ale minus to poczekać. Powiedzieliśmy to ostatni raz, bo to kto to ładzi. Ja też wtedy wciąż mogę mu droidy, które potrzebuję do Właśnie, mistrzu, jak tam idzie? Bo wiesz, w tym ty możesz to no, w każdej chwili, nie? owszem, mogę. Ale jest ciekawe, wiesz... No, jest <głos> <głos> Tak. Jak już <jeżeli> nie, nie <głos> bardzo mogę do, do słupacy zaciągnąć, to idzie się... <głos> Tak, i wtedy... kabuś. Nie, na razie powstańmy na tym, że słyszy zbliżający się... klekoc mechaniczny. No ja nie wiem, jak to podpisać dźwięk, który się gdzieś droidów. Skąd? Z windy, z pomieszczeń? innego piętra? Gdzieś za ścianą. Gdzieś, Co tu, gdzieś tu muszą być drzwi. O. Słyszysz ten dźwięk? Moi przyjaciele zbliżają. Tak, tyle się zbliżają. się domyśliłem. Wstawaj Stawaj Wstawaj. No. po czym zaciągam go. Dobrze Po czym zaciągam go do windy i jedziemy w górę. Ale znaczę Termina... zostawiam na tamtym pomieszczeniu na tamtym poziomie włączony. zablokowanym wyłącznikiem. Masz przewalą. Ktoś tam z tak się Dobra, to ja Ktoś, dług... używam No tak, ustawiam go na 10 sekund. To chyba. Przybasz Tak, czytamy. Tak. Tak. Thermal Action. jest no. coś. Nie, nie, nie. Tak, wiesz w ogóle co się dzieje? Wyczułeś go. No, on... Wyczułem niebezpieczeństwo, tak? Wyczułem niebezpieczeństwo. To, to niebezpieczeństwo. I wiem, że jeżeli mi się uda, jeżeli moc będzie mi w sensie e, przychylna, to spróbuję rzucić się do tyłu i mocą rozerwać kajdanki lub użyć polskich w odwrocie. Przed tym niebezpieczeństwem. Mm -hmm. Dobra, inicjatywa... Tobie to wydaje się, że mignęła znajoma w Nie, jak Jak? A nie, nie widziałeś. Nie, myślę, że jeszcze nie widzieliśmy. To nie. Aha. nie widzieliśmy się przed chwilą, a co sami? No tak, na samym, na samej platformie. To się biegnie, no. nieważne. Whatever. No. no to ty rzucasz? Inicjatywa moja. Ojeż. Oh yes. 10, 3. No. Czy widzisz coś przeciwko Termalowi? Nie będę rzucać, czy uda mi się Force Speedem e, wyrwać, z, e, z pomocą mocy wyrwać droidą w większej zaznaczenie. Aha, przeciw Droidom, dobra, w porządku. Co rzuci? E, 10-3. 10-3. Droidy 10, jest on wazen, 2-3. Mogę za jeden, żeby to będzie w zasadzie manewrowanie, żeby Cię utrzymać, no 10, 6, 76 A to czytałeś jakimi kostkami? 12 8, 3 Bo jak teraz wygrałeś rundę to miał wpis Uff. Będziesz miał wpis, to brzmiało przyjemnie no, 1 3 1 4, świetnie Czyli, eee Działaj O, oh, listy Ma ten wpis, Mm, tak, i to jest o list czy own list, bo mówiłeś lista, posiadania, śladanie, czy coś takiego? o. ou own. Dobra. I dostaje to w Mmm. Tak, bo przy mnie. Dobra. To... Teraz... Chociaż nie, czekaj. Nie, bo to była inicjatywa. Jeszcze nie. Inicjatywa, czyli udało mi się wyrwać i teraz czy mi się uda odskoczyć? Tak? Znaczy nie. Była inicjatywa. Mhm. Y więc teraz decydujesz pierwsza akcja jaką skomierzy. Aha, dobra. Na razie po prostu inicjatywa, działa, działa, że działasz jako pierwszy. To, to wyrzuciłeś. Dlatego nie ma jeszcze kości przewagi. Dobra, to ja chcę usiąść. Wypaść się droidą, tak? Tak. Przy... zaraz, zaraz, zaraz. Ty nie przerzucasz. No rób. Bo, bo ty wierzuciś 10, 3, Aha. i one przerzucają Dobra. do ciebie. Dobra. To było dziesięć, sześć manewrowanie. 5, 5, 2 i 2, 1. Super. Oba droidy przegrały już w pierwszej rundzie. Koniec. Co? Tak? No, przebiłeś tego w dwukrotnie, tego po o, pięciokrotnie? Dobra, czyli korzystając z mocy, uciekam do tyłu, a hukek, a siła jest to, co druidów. A może być tak, że jedną z droidów poleciał w moim kierunku dla strigów go sobie gość? O, bardzo mi to. To wyrzuci więcej kaszuska. Wybierasz, patrzysz, czy, czy nie ktoś że dobrze dzisiaj rzuca. Starzyste czy nie? I mu rzucę. Starzyste, dobra. Nie liczę się. Może rzucić jeszcze raz, ale już tyle. Dobra, od, dobra, no nie, nie, niech będzie. Czyli mam dostać. Dobra. Jeśli piszesz coś potem w tej sesji, to ja spiszę też i porównamy, co zapamiętaliśmy. Dobra, ja sobie. Ja z... nie wiem, czy jest to spisywane. a sieczka. ten, A będziemy to kontynuować? nowym postkocjonem? Ja myślę, że warto by było kontynuować. No, by... no ty masz wpis, więc podawanka zostaje, tak? A tam postacie... chyba też mam wpis. Miałeś w końcu, czy nie? Miałeś? To nie miałeś no, zamieszania. Chyba nie miałeś. Miałem, a potem się okazało, że nie miałeś. No dobra, to już masz, bo powiedziałem, że masz. A ja mnie tam było tylko coś, że było źle wpisane. Tak? No. Nie, źle wpisane to było tu, jak skreśliłem mistrzowi Jedi. A, nie, nie tam tam było też tak, że jednak za mało to było. Opowiedz mi, teraz walczyłeś z Grotołazem. On manewrował na 12-8, a Ty rzucałeś co? Coś dużego tam chyba było, Nie ma tam być planem gdzieś. Ale nie, nie. Rodzaj inkości. Dyrekcji e, inwestycyjnej. Nie, to go No to masz pecha, bo po prostu na listę pisze jeszcze kiedy przebijesz... E, nie. Kiedy walczysz z postacią silniejszą od siebie, która żyta wyższą rodzaj inkości niż ty. To ja też nie powiem mieć yy, ten, bo, yy, w itzu, bo yy, teraz manewrowanie 10-6 do 12 8. 10. 10 6 10, 10. odroić, a ja miałem mamy 12-8. A, faktycznie, to ja patrzę, tak, patrzę na 12-8. Nie, no, no, no. Dobra, to jest. Dobra, dobra, dobra. dobra, czyli praktycznie może się w końcu okazać, tak, że nagle wszystko wybuchło i wszystkie nasze postacie poszły no. w niebie. Ich marzenia no. też odpłynęły w pustkę. To jest w to... środku. No, pozostaje pytanie, jak przeżyłeś się wybuchy ale... W znaczy, dobra, no nie powiedziałem, jakie było duże. Ale moje Force Fit mogło być bardzo bo... mocno. No bardzo dobra, trzymajmy się tego, być. że przeżyłeś. Ty jesteś w windzie z tym. Gotowa. Dobrze, śmiecie wyjść. Kakarn, winda. winda. kończymy tak? Ja,